Cześć, witajcie. To bardzo ciekawe, ale zaczynam się łapać na tym, że mam ochotę po prostu coś nagrać, chociaż nie mam żadnej konkretnej rzeczy do zakomunikowania. Po prostu z jakiegoś powodu mam ochotę zdać wam relacje z dnia dzisiejszego i generalnie z tego jak pewne rzeczy układają się w mojej głowie. Otóż dzisiaj na kanał powędrowała moja pierwsza wideo recenzja. Nie było się bez wpadki, ponieważ nagrywając obraz wideo z gry okazało się, że nagrał się również dźwięk z komunikacji głosowej. Dlatego też zdecydowałem się w ogóle wyciąć dźwięk z gry i podłożyć tylko swój własny głos. Akurat w tym przypadku nie będzie to wielka strata, być może zresztą odgłosy wystrzałów z Side 2 mogłyby wręcz przeszkadzać w słuchaniu, natomiast no jest to taki drobiazg, który, którego nie planowałem i co do którego na przyszłość już dzięki temu wiem, jak coś zrobić, żeby było dobrze i na co zwracać uwagę. Już dziś e, nagrałem e, głos e, i nagrałem tekst recenzji e, Star Trek Online, który w dniu jutrzejszym, e, w, dniu jutrzejszym e, w którym usłyszycie również ten wpis e, po raz pierwszy, e, zostanie prawdopodobnie ta recenzja wrzucona i tam powinno być wszystko OK. Są to moje oczywiście pierwsze wideo recenzje, więc e, Wybaczcie wszelkie wpadki, postaram się stale doskonalić w tym wszystkim. Natomiast już z zadowoleniem stwierdzam, że kilka drobiazgów wiem jak zrobić lepiej. Przede wszystkim wcześniej nie odszumiałem swoich nagrań. I chociaż przy normalnym poziomie głośności, takim jak, jak ja słucham u siebie na głośnikach, normalnie nie słychać tego szumu, natomiast okazuje się, że ten szum gdzieś tam pozostaje i po odszumieniu głosu jest on po prostu lepszy, jest on troszeczkę czystszy, tak więc cokolwiek będę nagrywał wcześniej, na zasadzie właśnie takiej ścieżki jak w, jak w przypadku wpisów w audioblogu, tudzież wcześniej przygotowanych osobno do recenzji yy, tekstów, będę starał się, yy, starał się, na pewno będę odszumiał. Jest to już jakiś krok do przodu. Poza tym yy, stale pracuję nad tym, aby się pilnować i nie robić przeciągających się yy, wstawek, typu właśnie yy, Ponieważ zdarza mi się to nagminnie i jest to troszeczkę dziwne, ponieważ normalnie, kiedy mówię, raczej, raczej mi się to nie zdarza. A kiedy zaczynam nagrywać, być może załączam się ten tryb zastanawiania się i uważania tego, co mówię. Myślenia i na bieżąco planowania troszeczkę do przodu, ponieważ to, co nagrywam w żaden sposób nie mam wcześniej przygotowane. Tak więc jest to na bieżąco i czasami potrzebuję momentu na zastanowienie. Niestety, oczywiście, że nie wpływa to pozytywnie na jakość nagrania. Chociaż wczoraj, nawiasem mówiąc, słuchając nocnej audycji w programie trzecim polskiego radia, bo lubię sobie posłuchać czasami nocą trójki, Zdarzyło mi się słyszeć jednego z redaktorów, z dziennikarzy muzycznych, który tak samo popełniał ten sam błąd. Gdybym nie zwracał tak bardzo ostatnio na to uwagi, ponieważ staram się kontrolować, być może wcale bym tego nie usłyszał u niego. Więc być może jest to zupełnie subiektywna sprawa. Natomiast staram się we wcześniej nagranym tekście w przypadku tych recenzji wycinać w miarę możliwości takie wstawki, jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ czasami taka wstawka łączy się już z brzmieniem, z końcówką, czy początkiem nowego słowa. I wówczas jest to nie do, nie do wyedytowania, przynajmniej dla mnie jako zupełnego amatora właśnie w edycji dźwięku. Natomiast jest to kolejny taki element, nad którym pracuję, który gdzieś tam staramy się doskonalić, i nie ukrywam, sprawia mi to przyjemność z każdą chwilą, kiedy wiem, jak zrobić kolejny element troszeczkę lepiej. Jest to dla mnie wielka frajda, no i po prostu mam ochotę się tym podzielić. Tak sobie myślę nad tytułami niektórych wpisów oraz lepszym pogrupowaniem treści na kanale. Już ostatnio mogliście widzieć, wchodząc na mój kanał YouTube, że zrobiłem playlisty, i troszeczkę to poukładałem, osobna playlista będzie do y, mojego y, audiobloga, osobna playlista do gameplay, osobna do recenzji oraz kilka playlist, na których zamieszczam i udostępniam rzeczy, które akurat mi się spodobały, akurat gdzieś się przeglądam na sieci i stwierdzam, że w danym momencie mi się to podoba. Możecie takie rzeczy podejrzeć właśnie na tych playlistach. Jest osobna playlista z trailerami, rzeczy, które akurat chcę obejrzeć i które gdzieś tam się w tym momencie pokazały, a być może jest to coś starszego. Jest też playlista z różnościami. To są wszystko rzeczy, które, tak jak mówię, akurat z jakiegoś powodu w danym momencie mi wpadają w oko. No i one sobie tam lądują, możecie sobie to zobaczyć. Natomiast to, nad czym się zastanawiam również, to yy, jak właściwie pogrupować audio wpisy w przyszłości, ponieważ jak prześledzicie, jeżeli słuchacie mojego audiobloga już od jakiegoś czasu, Wiecie, że poruszam w nim różne tematy. Czasami są to tematy typowo z życia osobistego, czasami są to tematy związane z moimi zainteresowaniami z zakresu parapsychologii, psychologii i działalności, którą prowadziłem. Czasami jest to polecenie jakiegoś filmu, i tak dalej. Więc to jest jak na chwilę obecną duże zróżnicowanie, i zdaję sobie sprawę że nie powinienem dopuszczać do sytuacji, w której osoba zaczynająca słuchać trafia sobie właśnie na pierwszy lepszy wpis, taki jak ten, w którym po prostu mam ochotę do tych moich najbardziej stałych słuchaczy powiedzieć kilka słów i dostaję tak naprawdę materiał wyrwany z kontekstu, w którym nie ma nic konkretnego. Tymczasem w tej całej playliście Audiobloga są również wpisy bardzo konkretne, które należałoby z jakiegoś powodu być może troszeczkę bardziej osobno pokazać i przedstawić jako coś właśnie bardziej już ukonkretyzowanego. Dlatego być może zmienię tu formę audiobloga na nadanie konkretnym rodzajom wpisów jakichś tam tytułów. Być może będzie to Jedna, jeden dział audiobloga poświęcony przemyśleniom i czasu obecnego, to co się dzieje teraz i tak dalej, właśnie takie wpisy jak ten, być może osobny stworzę do jakichś bardziej konkretnych rzeczy. Tutaj oczywiście zwracam się do Was również, jeżeli macie jakieś sugestie, jak Wam to się wydaje sensownie możliwe do pogrupowania, również jestem otwarty na Wasze komentarze i dajcie po prostu znać. Jak widzicie, wszystko tutaj jest bardzo subiektywne i przedstawia po prostu moje aktualne chęci podzielenia się czymś. Nie pretenduję tutaj do żadnej rangi czegoś wielkiego, czy czegoś bardzo profesjonalnego. Mam nadzieję jednak, że z czasem będzie to coraz lepsze i zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Nie staram się tutaj również trafiać do jakiejś konkretnej grupy Odbiorców i tak dalej, i tak dalej. Może powinienem, może nie powinienem, ale tak naprawdę jak się nad tym wszystkim zastanowić i sprowadzić to do podstaw, to e, trzeba robić to, co e, się chce, to, na co ma się ochotę, to, co po prostu wynika z jakiejś tam potrzeby podzielenia się czymś i być w tym autentycznym. E, ludzie bardzo często sięgają po różne sposoby e, rzekomo sprawdzone na promowanie się na przedstawianie różnych treści zgodnie z jakimiś tam standardami, ale w efekcie tego często okazuje się, że po prostu są wzajemny, wzajemnymi klonami. Wszystko to zaczyna wyglądać podobnie, a przez to jest mało, mało interesujące, mało, mało wartościowe. Tak naprawdę nie ma głębszego sensu w tym wszystkim. Dlatego chociaż... Mam tutaj swoje upodobania, o których czasami mówię w moich audiowpisach, w moich youtube'owych idoli. To jednak im dłużej o tym myślę i im dłużej próbuję coś robić, tym bardziej sprowadza się to do tego, że widzę, iż największy sens jest po prostu być autentycznym i bez presji nagrywać, bez jakichś większych oczekiwań. I obserwować całą sytuację. Dobrze. Dzisiaj nie będę przeciągał 10 minut na liczniku. Wpis ten usłyszycie jutro. Dajcie czasami znać, jeżeli słuchacie. Dajcie czasami znać, jeżeli coś wam się nasunie. Ja bardzo lubię w jakiś sposób opowiadać, komentować pewne rzeczy. Więc jeżeli myślicie, że Mogę coś skomentować i są jakieś tematy, co do których jesteście przekonani, że mógłbym się wypowiedzieć. Dajcie po prostu znać, być może to zrobię z przyjemnością. Słyszałem, że spodobał się wpis audiobloga, który zatytułowałem. Jakiego zatytułowałem? Wpis ze wspomnieniami. Wpis ze wspomnieniami właśnie ten wpis o mojej historii związanej z grami komputerowymi, z wychowywaniem się w szczególnym okresie od początku lat 80., lata 90. itd., że takie wspominki podobno dobrze się słucha. Być może więc nagram jakiś kolejny wpis, który będzie właśnie takimi konkretniejszymi wspominkami, zobaczę jeszcze, nie jestem też jakimś wielkim fanem wracania ciągle do przeszłości i w jakiś sposób wałkowania tego, co było kiedyś, natomiast jestem fanem rzeczy retro, jestem fanem klasyki i to na pewno w jakiś sposób będę tutaj chciał przedstawiać. Zresztą a propos klasyki rzeczy kultowych, dzisiaj jeszcze nic nie powiem, ale szykuje się tutaj też temat na osobny wpis, ponieważ oczywiście poza tym kanałem coś też się szykuje i są jeszcze inne ciekawe rzeczy, do których być może wkrótce Was zaproszę, ale to jeszcze nie w tym momencie. Tymczasem trzymajcie się, dziękuję za słuchanie. Bądźcie zdrowi. Cześć.